Wiecie co? Możecie mi wszystko załatwić. Wszystko. Całe dobro tego świata, całe sprzęty, wszystko. A i tak jednego mi to nie, nie załatwi. Ja te nagrania zawsze nagrywam, kiedy się czuję tak, tak, wiecie co, tak, czy rozmyślam, czy nie rozmyślam, tak, ale... Po prostu. Nie widzę już tego sensu. W takim życiu, w tej egzystencji. Przez te parę, dwa, dwa lata temu, co tego nie widzę. Nie widzę, nie widzę w ogóle sensu. Ja już nie widzę tego sensu. Tej egzystencji. Dobra, ja sobie kupię tę grę. Dobra, kurwa tam mogę pograć nawet trochę dobra rozumiem. Ale przyjdzie takie coś. Przyjdzie. Bo to zawsze przychodzi. To już dawno przyszło. Że kurwa, nie, nie podoba mi się to. Nie, nie podoba mi się kurwa to, że że, że żyję kurwa sam, że, że, że ciągle smutny. Ty się martwisz, co ja się tak ciągle smuca? Co mi jest? No, no pomyśl trochę. Pomyśl. To też życie, to, co, co ja mam. No dobra, jest ścielankowe, bo nic kurwa nie muszę. Tak? Jest ścielankowe, bo nic nie muszę. Ale nie jestem z tego, z tej przyczyny, z tego względu jakoś wybitnie szczęśliwy, tak? W ogóle nie jestem szczęśliwy. Możemy kupić, kurwa, wszystko z tego świata. Wszystkie gry, wszystko, wszystkie filmy, wszystkie platformy cyfrowe, kurwa, tysiące pornusów. Wszystkiego. A i tak chuja mam z tego życia. Nawet nie mam szczęścia więc tu nie chodzi ani o oglądanie ani o, o cokolwiek, kurwa tu nie chodzi ani o spokojną muzykę co się włączam, czy włączam Psenikły, czy sobie nie włączam najkły, czy włączam sobie techno, czy włączam sobie taką muzykę, taką, taką tylko tu chodzi o te rozmyślanie. chodzi o to, że kurwa tak żyć już nie mogę że mnie to dzień za dniem Męczy, ja się staram, kurwa, nie myśleć, żebyś ty nie widziała, żeby, że ja nie myślę, czy, czy cokolwiek, że mi nic nie łamię, chociaż ja staram się to ukrywać. Bo staram się to ukrywać jak, jak najbardziej tylko się da. Staram się nie płakać, żeby później nie mieć Kataru, bo jak mam Katar, to zaraz będzie gatka. A co, płakałeś, a masz podkrążone oczy, a tam coś jeszcze. I takie gadki. I później jakie mam się wytłumaczyć. To jest też tak trochę yy, ten. Ale mówię, nie jest mi kurwa do uśmiechu. Mam tego kurwa powyżej uszu. Tego wszystkiego tego życia, które ja prowadzę codziennie, w dzień w dzień. Już od jakiegoś czasu. tak Także tutaj nie jest to od teraz. Tylko od jakiegoś czasu. Co miałem pełną rozmowę z mamą. Na pewien temat, bo już nie mogłem, musiałem powiedzieć też parę rzeczy. Parę rzeczy już musiałem powiedzieć. Yy, w pewnym temacie, tak. I od tego czasu, jak to jakoś tak się łamne, od tego czasu, jak się tak jakoś wiem dobra kurwa tego ale jak siedzisz w domu wy tego nie znacie bo wy pójdziecie sobie tam, tu między ludźmi, musi załatwić sprawy musi coś tam zrobić żyjecie ciągle między ludźmi to wam jest jakoś tak obyte to wszystko tak? a co ja mam mówić co ja mam mówić kurwa gdzie, gdzie od czasu do czasu przyjdzie Łukasz Darek i to wszystko kogo widzę zewnątrz, tak Poza nimi oprócz, wa, oprócz was i ciotkę Beatę co, co jakiś czas. I to jest wszystko, kurwa, co, co widzę, tak? Bo nikogo poza nimi nie ma, tak? Nikogo poza nimi, kurwa, nie ma. Nikogo. żeby ja kogoś znał, kogoś, kurwa, poznał. Może przestałbym się łamać, tak? Bo ja wiem co to jest, co się ze mną dzieje To ja wiem co się ze mną dzieje I to nie jest tak, żeby to pęk wszystko odstawię I to mi przejdzie, nie przejdzie Już nie przejdzie To już gwarantuję, że to jest Coś na zasadzie innej Na, na innej zasadzie bo ja mogę nie oglądać, ja mogę nie patrzeć na baby, mogę być niezainteresowany, kurwa, a i tak wiecie co, tak. Bo tu nie chodzi o to, nie chodzi o to, kurwa, tylko ta samotność. Ta samotność już mi doskwiera. I chociażbyśmy dała wszystko z tego świata. Wszystko załatwiła, wszystko kupiła, to jest na dwa dni uciechy. A później jest to samo. To samo. Czyli to jest dwa dni uciechy, później jest tylko ból. Później jest tylko ciągnięcie, płynięcie z prądem, dalej. Wiecie co, i, i to, co, to co zawsze, tak? Bo co ja mam robić? Ale ja mam tego dość. Ja mam tego dosyć. Bo chciałbym, żeby ktoś przy mnie był. Żeby mamusia dupy już wycierać nie musiała, ani myć, ani cokolwiek robić przy mnie, by była trochę zazdrość, ale by jakoś, jakoś bym się, wiecie co, jakoś bym się przebógł, tak, bo by na pewno mamy strony jakaś zazdrość wybuchła, tak, by, by, by było jej głupio, że już nie jest potrzebna, czy to coś innego, nie, takie, takie, tak sądzę, tak. Ale, kurwa, ja już muszę coś zrobić. Muszę, bo oszaleję, kurwa. Oszaleję. I tu nie chodzi o to, że, kurwa, możesz się oglądać, nie wiadomo co, kurwa, że w nocy robić wiadomo co, bo to nie chodzi o to, naprawdę nie chodzi. Samotność doskwiera. Jak zaczniesz doskwierać, jak zaczniesz myśleć, zaczniesz się zastanawiać, to już po tobie, kurwa, jest. Dopóki nie myślałem, dopóki się... Jak, jak ja to mówię, płynęłem z prądem. Czyli bez zastanowienia. Dzień za nim to samo. Ja mam fajne życie. tego Dopóki się nad tym nie zastanawiałem. Nie dopuściałem do siebie takiej myśli. To było kurwa dobrze. Nie dopuściałem do siebie, że... Że chcę czegoś innego. Że może mi się to nie podoba już. Że chcę... Że innym też ludziom zazdroszczę, że już kogoś mają. Dlatego to powoduje takie zachowanie, jakie powoduje. Tak, że ja się czuję. Ja wcześniej tego nie rozumiałem w ogóle. Albo miałem to gdzieś. No nie jest to. Nie jest to po prostu, wiecie, co, coś, co, co łatwo przetrzymać. Gdzie, kurwa, już masz dosyć. Gdzie byś chciał już gdzieś się wyrwać. Gdzieś, kurwa, przez tydzień nie być w domu. Yy, urwać się gdzieś. gdzieś. Gdzieś, kurwa, pęknąć. Coś zrobić. Um, no w ogóle. I niech się, kurwa, martwią. Niech, kurwa, wydzwaniają. Ja mam to w dupie. Szczerze mówiąc. Bo no ja mam taki charakter, takie postępowanie, że ja tak naprawdę to mam ich w dupie, tak? Czy oni się martwią, czy się nie martwią. Ale ja muszę tak zrobić, bo jeśli ja będę dalej z nimi i dalej tak będzie, to, to wysiądę, tak? Wysiądę. Wysiądę i stracę chęć. Stracę chęć do życia, kurwa, do... A matka się tylko martwi, bo co ona może zrobić. Co? Wyślę mnie do psychologa. Ja nie chcę pierdolenia psychologa, co ja mam zrobić, a jak ja mam postąpić. Ja wiem, co ze mną jest. I jak ja mam postąpić. Ja nie potrzebuję wskazówek, co ja mam zrobić, tak? Bo ja nie potrzebuję tych wskazówek jego. Jak ja mam postąpić i co tego? W dupie mam to, co ten ktoś tam pomyśli i tak dalej. Ja mam to w dupie. Ja mam kompletnie gdzieś. Nie chodzi mi o to, żeby mi ktoś się wpierdalał w moje z buciorami, bym miał swoje smuty wywalać na światło dzienne do farmazony słuchać jakieś gówna słuchać, żeby kurwa jakiś tam dupek, psycholog dawał mi dobre rady pierdolego. Nie, nie interesuje mnie to są pierdzieli także naprawdę ja muszę sam ze sobą też dojść do ładu i kurwa ja wiem co mi jest yy, ja wiem co skąd ta wściekłość, frustracja i to wszystko i to nie przez to nie przez to że mam tysiąc gier czy coś możesz mu jak powiedziałem możesz mi kurwa gwiazdkę z nieba wszystko zobaczyć a jednego mi kurwa tego nie załatwi bo miłości nie kupisz przynajmniej tej prawdziwej bo to, to tam czy się kurwa pójdziesz to nie chodzi o to nie chodzi kompletnie o to, tak. Wymyśla się aż tak, chcę, tak, tak bardzo, że kurwa jestem w takiej desperacji. Nie, nie to nie to. To nie to, tylko że kurwa nie chcę być sam. Wydaje mi się, że.. Przestaje mi... Przestaje mieć to wszystko dla mnie jakąśkolwiek wartość, to co mam. Chociaż bym sobie, nie wiem, 10 takich konsolek kupił, parę, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt gier, 20, kurwa całe pudło, czy coś tego, nie załatwi mi to tego. Nie będę dzięki temu szczęśliwy. Także mam nadzieję, mamo, że wiesz, o czym ja mówię. I tu nie wcale chodzi o rozmyślanie, o to, żeby rozmyślać, czy coś Kogut Człowiek no, ma taki stan, kurwa, że ja, ja przynajmniej mam już taki stan, że, że czuję się tak jakby samotny. tak. Są ludzie, którzy są sami, a nie są szczęśliwi, a są ludzie samotni, którzy są nieszczęśliwi już. Ja myślę, że mi się zdaje, że ja jestem już na tym etapie, że, że już po prostu nie to wszystko męczy, chociażbyś mi wszystko załatwiła. Wszystko obiecała, że wszystko będzie dobrze i wszystko będzie ok i tak dalej. Możesz mi to obiecywać, ale wiem, że tak nie jest. Wiem, że ja muszę sam coś załatwić, coś zmienić i coś całkowicie w tym życiu iść w innym kierunku albo wyrwać się z tego. Raczej wyrwać. Potrzymaj się.